Zabierarką na Allegro. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 kwietnia minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O obojętności i okrucieństwie mówił papież Leon XIV podczas mszy w niedzielę wielkanocną. W Kościele Prawosławnym Niedziela Palmowa wierni przenoszą do kościołów gałązki wierzby ozdobione kwiatami i wstążkami. Za chwilę sprawdzimy też jak Wielkanoc obchodzona jest we Francji. Na świecie widzimy złość, obojętność i okrucieństwo, mówił na placu św. Piotra papież Leon XIV. Przed Watykańską Bazyliką trwają uroczystości Niedzieli Wielkanocnej. Papież apelował, aby wierni przeżywający święta wielkanocne nieśli światło pokoju i życia. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Paweł Pawlica.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 Będziemy z dziećmi szukać takich gałązek. Ozdabiamy wstążyczkami kolorowymi, bukszpanem, to, co mamy w ogrodzie. To później jest takie powiedzenie. Wierba bije, nie zabije, za tydzień dein Każdego członka rodziny uderzamy symbolicznie to palmo. Oczywiście ten dzień jest bardzo radosny. Ozdabiamy kolorowymi kwiatkami, koździkami. Dzieci też pomagają. Kwiaty, trochę wstążki. A potem bije wrata wierzbą. Stukamy lekko. Wierba wie nie zabije, żeby w rodzinie były pieniądze i szczęście i zdrowie. Poświęcone w cerkwi palmy, w domach wierni umieszczają za ikoną, co ma chronić dom i domowników. Po roku zastępują je nowe gałązki, starych się nie wyrzuca. Najlepiej je zakopać lub spalić. Prawosławni stanie pańskie świętować będą za tydzień. Wielkanoc pozostaje jednym z najpopularniejszych świąt we Francji. Obchodzi ją większość osób, ale coraz rzadziej uważa się, że dzień ten ma charakter religijny. W większości Francuzów Wielkanoc kojarzy się z długim weekendem, rodzinnymi spotkaniami i dzieleniem się słodyczami. W wielu domach dzień rozpoczyna się od zabawy dla dzieci, które ruszają do ogrodu lub miejskich parków na poszukiwanie czekoladowych jajek ukrytych przez rodziców. Tradycja głosi, że przynoszą je dzwony, które tego dnia biją w kościołach, ogłaszając zmartwychwstanie Jezusa. Tego dnia kościoły zapełniają się bardziej niż w zwykłe niedziele. Podczas mszy rezurekcyjnych często odbywają się chrzty, a w nabożeństwach uczestniczą także osoby rzadziej praktykujące. Badania pokazują jednak, że tylko połowa Francuzów uważa, iż Wielkanoc ma wymiar religijny. Ponad jedna trzecia francuskiego społeczeństwa traktuje to święto jako wydarzenie o charakterze czysto komercyjnym. Stefan Folzer, Polskie Radio Katar, zatkany nos, kichanie i łzawiące oczy, to nie muszą być zawsze objawy przeziębienia, tylko alergii. Jak wynika z danych m.in. Światowej Organizacji Zdrowia oraz Instytucji Monitorujących Zdrowie Publiczne, objawy uczulenia mogą dotyczyć nawet co trzeciej osoby na świecie i ten wskaźnik ciągle rośnie. Alergolog dr Piotr Niedziałkowski zwraca uwagę, że kluczowe znaczenie ma właściwe rozpoznanie przyczyny dolegliwości, ponieważ alergia i infekcja wymagają zupełnie innego postępowania. W gabinecie bardzo często spotykam się z pacjentami, którzy nie wiedzą, czy mają objawy spowodowane alergią czy infekcją, bo w obu tych przypadkach mają niedrożny nos, katar, kichanie i, i ogólne rozbicie. I wynika to z tego, że zarówno w alergii, jak i w przeziębieniu błona śluzowa jest objęta stanem zapalnym, no i dochodzi do obrzęku zwiększonej produkcji widzieliny i daje to poczucie właśnie zatkanego nosa. I właśnie dlatego tak ważna jest diagnostyka, wywiad i rozpoznanie, bo sposób leczenia w tych dwóch przypadkach jest zupełnie inne. W kwietniu głównym alergenem jest brzoza, intensywnie pylą również jesion, dąb, wierzba oraz topola. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w większości kraju pogodnie, ale na północnym zachodzie już więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Na termometrach maksymalnie od 12 stopni nad morzem do 18, 20 w centrum i 21 na południu, a nawet 23 na południowym zachodzie. Autopromocja.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 Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 13.08. Salon ulica. Dancing. Alleluja, Alleluja! Halo, Halo! Mówi Jan Emil Młynarski. Witam Państwa serdecznie w niedzielę wielkanocną. Nadajemy na żywo radio dzisiaj spokojne. Piękne słońce za oknem. Taka... Świąteczna atmosfera, dzisiaj mam dla Państwa wyjątkowe rzeczy, ponieważ mamy wyjątkowy dzień. Rozpoczynamy zupełnie nowy etap. Skończył się Wielki Post, wraz z Wielkanocą przechodzimy do kolejnego rozdziału naszego roku, naszego życia. Proszę Państwa, myślałem przez chwilę, co zrobić, żeby ta audycja była naprawdę specjalna i wymyśliłem. Postanowiłem dziś zaprezentować Państwu fragment mojej prywatnej kolekcji. Będą to zgrane płyty szelakowe, zgrane, scyfryzowane, zgrane do komputera. I dzięki temu mogę je Państwu zaprezentować. Opowiem troszeczkę o tym, o co z tym wszystkim chodzi. Wiele z tych piosenek usłyszymy, Pierwszy raz na antenie naszego radia i w naszej audycji. Kilka z tych płyt to absolutne unikaty. Zresztą, co tu dużo gadać, posłuchajmy, ale chciałem Państwu tylko powiedzieć, że sam początek każdego nagrania trochę szumi, a potem jest już dużo lepiej. To znaczy igła nowoczesnego adapteru, który funkcjonuje na 78 obrotów, musi wylądować na tej nieżłobionej części szelakowej płyty i sekundę później dopiero uplasować się w pierwszym rowku i wtedy już jest trochę lepiej. Przyzwyczajmy się dzisiaj do tego. Mam nadzieję, że spędzicie Państwo piękną, niecałą godzinę świąteczną z naszą audycją Salon, ulica Dancing na początek. Błękitne oczy i chór Dana. кли не бленчить но hijo so tan mi Dana na płycie Odeonu, numer z 34 roku, muzyka zagraniczna, Emma Lafreniere, a słowa polskie specjalista od tego rodzaju przekładów, w tym stylu Jerzy Jurando śpiewał Hurdana. Będziemy sobie słuchać dzisiaj tej pięknej muzyki. Nie będę za dużo gadał, chociaż niektórzy proszą mnie, żebym się rozgadywał, ale dzisiaj święta. Jesteście państwo zajęci swoimi sprawami, więc niech ta piękna muzyczka po prostu leci sobie w tle. Dzisiaj spłyt z, z mojej prywatnej kolekcji płyt szelakowych przedwojennych, które mają blisko 100 lat. Chciałbym podziękować serdecznie mojemu wyjątkowemu młodemu koledze Mateuszowi Wilhelmowi Kocurowi, który jest reprezentantem nowego następnego młodego, buntowniczego, ale dobrze ułożonego pokolenia kolekcjonerów i znawców starej polskiej fonografii, to on użyczył mi swojego wyjątkowego sprzętu, wziął moje płyty i zgrał je dla Państwa, żebyśmy mogli się nimi cieszyć. Pytacie skąd te płyty mam? To jest opowieść na niejedną audycję. Kiedyś Państwu opowiem przy okazji każdej płyty, skąd ona do mnie przywędrowała, bo to są ciekawe historyjki. A teraz z płyty z etykietą Crystal Electro zaśpiewa Albert Holm. I teraz możecie pomyśleć hmm, Aston Vitas kto tam jeszcze? Faliszewski? Kto to ten Holm? Nie kto inny jak Albert Harris, który właśnie na płytach Crystal Electro mm, korzystał z pseudonimu Albert Holm. Stowarzyszeniem orkiestry Crystal Electro zaśpiewa tango Zygmunta Karasińskiego ze słowami Jerrego, czyli Jerzego Ryby, za późno. Ty znasz, że to nie jest już życie, Tylko jeszcze tamtych dni. Już uczucia nasze poszły w ukrycie, Lepiej kraczerta świi. Odostały nam już tylko wspomnienia, Chciać już nie da musi być. O to było już nie mało, Radził to płynęło, że badali z Dzisiaj jest już za późno, a dni nie wróci. Dzisiaj jest już za późno, może to się zasłusi, ale ten skrót na Dzisiaj jest już za późno, a kwestia nie w taka. Ja tu staram się tak, żeby przekonać, że troszeczkę zło, i jest I kiedy nie wychyń nasaka, falona, musisz się bezcierpliwić. Ale mnie samemu też jest tak smutno, mnie też żal mi dni. I dopiero widzę teraz piękno jakim era, miłość już za dzień. Dzisiaj jest już za późno, a wskazniony nie wróci. Jest na północ, zasnąć, na północ, razy, dzisiaj jest już za późno, może to się zaczną ale tęsknię na późno, bo ta liczba, miłość liczba, liczba, teraz. jest jest późno na liczba, liczba, tutaj... Polskie tango i tutaj słychać bardzo dobrze idiom kompozytorski Zygmunta Karasińskiego, który był mistrzem wielu styli, ale stylów, ale tanga pisał naprawdę wyjątkowe. Zupełnie inne niż na przykład Jerzy Petersburski. Proszę Państwa, teraz będzie walc, żebyśmy przeszli do rytmu nieparzystego na momencik, i to jest spłyty szelakowej z etykietą muza. I tutaj mamy już przełom lat 40. i 50. Upadły, upadła Mewa Poznańska. Majątek opowiadałem Państwu o tym nieraz w specjalnych audycjach. I w zasadzie ta cała infrastruktura poznańskiej Mewy została przejęta przez muzę. Protoplastę Polskich Nagrań. I tutaj mamy bardzo dużo w erze, tuż przed płytą winylową, mamy bardzo dużo szelaków z tą etykietą. I to będą wiedeńskie noce. Walc, a zagra zespół taneczny Eugeniusza Rabę. Pięknie grała ta orkiestra. Oczywiście słychać, że nagranie jest powojenne, realizowane już dużo doskonalszą inną metodą przy użyciu większej ilości mikrofonów. Słychać to dobrze. Zresztą ta płyta jest akurat w stanie prawie sklepowym. Chciałem powiedzieć, mówiliśmy o tym podczas Dnia Otwartego. Chciałem państwu powiedzieć, przedstawić taką ciekawostkę dla tych, którzy nie wiedzą, ponieważ podczas Dnia Otwartego Trójki nie tak dawno opowiadaliśmy właśnie o płytach szelakowych o tej technologii. Prezentowaliśmy gramofon taki na korbkę i pięknie to wszystko grało. Żeby to wszystko miało ręce i nogi i żeby to było według prawideł sztuki, to chcąc odtwarzać płytę szelakową na starodawnym gramofonie i cieszyć się tym prawdziwie analogowym sygnałem audio bez użycia prądu, trzeba bardzo dbać o wymianę igieł. Jedna igła przepisowo, według instrukcji, nowa igła nadaje się do użycia dwa razy, czyli można zagrać razem 6 minut, czyli dwa razy po trzy minuty. I trzeba tę igłę wymienić, żeby płyta się nie niszczyła, żeby... Dźwięk był dobry. Stąd te malutkie pudełeczka z igłami pakowanymi po 100, 200, 300 i tak dalej, żeby na przykład urządzić prywatkę w dawnych czasach przy takim gramofonie, a robiono to z powodzeniem, ponieważ gramofony były różne, nie tylko takie malutkie waliskowe, ale to były całe meble z dużym głośnikiem, z dużą trąbą, można było przy tym tańczyć, to żeby taką prywatkę urządzić, to trzeba było mieć ze dwa pudełka igieł i bardzo tego pilnować. Co się działo, jeżeli tych igieł nie, nie, nie wymienialiśmy? To bardzo proste. Po prostu płyta zużywała się, ulegała zniszczeniu, a płyta szalakowa jest bardzo, bardzo nietrwała. Może się łatwo stłuc, bardzo łatwo może się porysować, ale brzmienie jest fantastyczne. Proszę Państwa, zatem teraz z mojej osobistej, prywatnej kolekcji Dzisiaj świątecznie rozstańmy się. czyło się, kochanie, oboje dziś pójdziemy w wielki świat. Prostańmy się, nic w sercu nie zostanie, z tych pięknych dni i z tylu pięknych lat. I trzeba dziś o wszystkim już zapomnieć, bo nic nie wskrzesi nam, powiędłych róż, i chociaż tak kochałem Cię ogromnie, Rozstańmy się od dziś na zawsze już już zapomnieć, bo nic nie przeszkadzi nam, powiem dych róż. I chociaż tak kochałem Cię ogromnie, rochaj mi się od dziś na zawsze. Jest to nagranie w sieci w kilku wersjach. No, moje jest kolejne. Jeszcze spróbujemy to troszeczkę naprawić, żeby w ogóle nie szumiało. Jest teraz taka aparatura. Wtedy fenomenalnie słychać jeszcze lepiej orkiestrę, a tutaj, szanowni państwo, na gitarze hawajskiej, nie kto inny, fachowcy to już wiedzą. Wiktor Tychowski, a śpiewał oczywiście Adam Aston, płyta z etykietą Syrena Elektro, utwór z 1900, i nagranie z 1930 roku. Dzisiaj, szanowni państwo, Niedziela wielkanocna, słuchamy pięknej muzyki ze świeżutko zgranych płyt przez mojego kolegę Mateusza Kocura, któremu bardzo dziękuję za pomoc, który jest wspaniałym gitarzystą jazzowym oraz młodym, ale zaawansowanym kolekcjonerem nagrań. Ukwieciony płatkami biały róż Samotny, opuszczony Na ciebie dziś nie czeka już. Ten kącik nasz uroczy Pamięta dni twych czar, Gdy stało twoje oczy i twoi promienny żar oczy, I Twoich To śpiewał Gustaw Mesar, a utwór pochodzi z płyty z etykietą Odeon, z wytwórni Odeon oczywiście, Tadeusz Kieciński, muzyka, a grała słynna orkiestra Odeon pod dyrekcją samego dyrektora muzycznego tej wytwórni, Jerzego Gerta. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że wszedłem w posiadanie tej płyty. To nieco mniej znane tango, a teraz bardzo znane tango będzie. Jak trudno jest zapomnieć. Jak trudno jest zapomnieć, gdy ktoś przesłonił świat. Tęsknota jest zawzięta przez wiele dręczy Jak smutno jest pamiętać, jak trudno Walczyć, gdy miłość mocna krwią tętniąca Złączy serca dwa Dwa serca wniesie Promień słońca obu szczęście do. Jak trudno jest zapomnieć Gdy ktoś ci serce skradł Trudno tak jest, ogromnie, samotnie iść przez świat, czy chcesz, czy nie? Coś nagle twierdzi drgnie, słodyczą spadnie w serce twoje, Kto się wkradł I wiesz, że musisz kochać wiecznie Że ma nic gniew Tylko raz spotkasz koło Tylko raz spojrzysz w twarz Pójdziesz znów swoją drogą leci już sercu masz Jak trudno jest zapomnieć Gdy ktoś ci serce skradł Jak trudno jest zapomnieć Gdy ktoś przesłonił świat Tęsknota jest zawzięta przez wiele dręczy dni, jak smutno jest pamiętać, jak trudno zwalczać sny. Gdy miłość mocna, krwią tętniąca, łączy serca dwa, dwa serca wniesie. Promień słońca obu szczęście dał, jak trudno jest zapomnieć, gdy ktoś ci serce składł, jak smutno jest ogromnie ta To śpiewał chór Juranda, oczywiście pod batutą Jerzego Juranda. Duża konkurencja dla chóru Dana, rewelersi. Opowiadałem o nich już nie raz. Tutaj ciekawostka, jak trudno jest zapomnieć. Pochodzi z filmu z wielkiego przeboju kinowego, manewry miłosne z roku 1935 z muzyką oczywiście króla muzyki filmowej przedwojennej, Henryka Warsa. Henryk Wars pisał muzykę ilustracyjną i oczywiście dostarczał piosenki, które później były nagrywane przez różnych wykonawców w różnych wytwórniach. Jak trudno jest zapomnieć, oczywiście jeszcze Aston zaśpiewał i Janusz Popławski zaśpiewał, a słowa napisał mistrz takich lirycznych, tęsknych historii, wspomniany już dzisiaj Jerzy Jurandot. Proszę Państwa, teraz zmieniamy nieco klimat. Przenosimy się znowu z syreny do wytwórni Odeon. I tutaj płyta z etykietą niebieską, charakterystyczną Odeonu. I to będzie Marsz, chociaż jeszcze nie kończymy naszej audycji. Marsza zwykle prezentuje się na koniec, tak zwyczajowo, ale... Dzisiaj możemy zrobić taki miszmasz. Będzie uroczyście, jak przystało na dzisiejszy dzień. E, sami państwo zaraz usłyszycie, bo to jest dosyć bojowy marsz pod tytułem "Gurali", to jest marsz, jak mówi etykieta, na motywach góralskich, a gra orkiestra reprezentacyjna Pułku Piechoty Legii Akademickiej pod dyrekcją porucznika Czesława Kaznowskiego Znane, dobrze rozpoznawalne motywy góralskie, nagranie z lat 30. całkiem niezłe, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że wszystko było robione na jeden mikrofon wówczas. I trzeba było się w odpowiednim pomieszczeniu tak ustawić, żeby to właśnie tak wyszło, jak teraz słyszeliśmy. A grają głośne instrumenty dente blaszane i w zasadzie Cały tak zwany mix, czyli balans proporcji między instrumentami, był robiony fizycznie, składany z, ko z kolejnych instrumentów, z kolejnych jednostek ludzkich w danym miejscu danego pomieszczenia i inżynier doskonale wiedział, jak tych ludzi ustawić i gdzie postawić mikrofon, żeby to później wyszło tak właśnie. A robione to było w ten sposób, że mikrofon. Stał sobie. Do mikrofonu się grało. Przez kabel z mikrofonu dźwięk elektryczny szedł prosto do maszyny, na której obracał się woskowy dysk. Na tym woskowym dysku taki wielki, precyzyjny, bardzo gramofon. I to ramię nie rejestrowało to ramię nie e, pobierało sygnału <śmiech> przepraszam, z płyty tylko dawało jakby rejestrowało ten sygnał na tym woskowym dysku. Więc trzeba było pilnować, żeby nie zagrać za głośno, żeby nie zagrać za cicho żeby ta igła bardzo dobrze i precyzyjnie wyryła te rowki. Z tego dysku odlewano tak zwaną matrycę czyli z twardego, bardzo trwałego materiału taki stempel. I później ten stempel zakładano na inną maszynę i na rozgrzany szelak, po prostu na taką prasę i odciskano płyty. Są również ludzie, którzy dysponują pokaźną kolekcją takich właśnie matryc, ale większość, większość tych matryc, na przykład w wytwórni Syrena, przepadła yy, w czasie wojny i głównie w powstaniu warszawskim, kompletnie bezpowrotnie. Ale to bardzo ciekawe rzeczy i proszę sobie wyobrazić, proces nag nagraniowy nie był wcale taki tani. Orkiestra musiała się wyrabiać dosyć szybko. Ruch był duży, studia Syreny często chodziły na trzy zmiany. Czyli w zasadzie nagrywanie szło całą dobę. Zmieniały się tylko składy w studiu i inżynierowie. I płyta, i to jest ciekawostka na koniec tego przydługiego wywodu. Płyta, nagrana, konkretnie płyta, nie nagranie na płytę, tylko nagrana płyta, bo to właśnie tak wyglądało, aha, zdjęcie dźwiękowe, tak to się wtedy nazywało. Do fotografa szło się po zdjęcie obrazkowe, a przy mikrofonie robiło się zdjęcie dźwiękowe. Dopiero później wszedł termin nagrania. Czyli taka płyta, która została nagrana we wtorek o 17 na przykład, w środę o 9 rano była już w okładkach z etykietami dostępna w firmowych salonach. Więc tak to właśnie wyglądało i te płyty dzisiaj to nasz skarb. Teraz proszę państwa Adam Aston w szlagierze absolutnym wszechczasów La Paloma, polski tytuł Chłopcy na nas już czas, Muzyka meksykańska, autor Sebastian Irandi Iradier, oczywiście, a słowa polskie legendarne Walery Jastrzębiec-Rudnicki, płyta z etykietą Sirena, Electro, numer nagrywany przez wielu, wielu, wielu set artystów na całym świecie i oczywiście wielki przebój również uliczny, podwórkowy, tak zwany standard lub klasyk. Czas, może wołać i nas szare fale zuchwale dno morskie Dziś się nam pokazać chce Rzućmy smutek i żal i harpędzi nas w Zadrżenia cierpienia i serca Ból je morska sól Chłopcy na nas już czas Może wołazi się was Szare pale zuchwale dno mors. Jeśli nam pokazać chcę, rzućmy smutek i żal, wicher pędzi nas w dół, niech marzenia cierpienia i serca ból jemu Czy był ktoś lepszy niż Adam Aston? Oczywiście można powiedzieć był i to jest piękne, bo każdy ma swojego ulubionego śpiewaka czy śpiewaczkę, ale dla mnie Adam Aston, proszę Państwa, to był gość. Zostawił, wyjeżdżając z Polski, najpierw z Warszawy we wrześniu 1939 roku, udał się do Lwowa i potem wiadomo, cały szlak i tułaczka 920, 920 utworów nagranych na czarne płyty. To duży dorobek, chociaż nie był rekordi, rekordzistą, bo rekordzistą był Faliszewski. Proszę Państwa, Wielkanocna Niedziela. Nasza audycja dobiega końca. Zapraszam serdecznie do audycji za tydzień. Myślę, że będzie ciekawie. Życzę Państwu wszystkiego dobrego na te święta. Pięknej pogody i pogody ducha i spokoju. Żebyście, żeby się wam darzyło, żebyście mieli piękny dzień. Co tu dużo gadać. Wszystkiego dobrego po prostu ode mnie z głębi serca. I teraz dwa białe kruki, może jeden na początek, zupełny biały kruk. Marsz Podolskiego Klubu Jazdy, orkiestra reprezentacyjna Pułku Piechoty Legii Akademickiej pod dyrekcją porucznika Czesława Kaznowskiego. To będzie z płytą, z etykietą Edo, Odeonu. A na koniec Marylu utwór, który już nieraz Gościu w naszej audycji wszystkiego dobrego mówił Jan Emil Młynarski. Do usłyszenia. i trudna i zła więc zabawiają się chłopcy piją i tańczą śpiewają co dnia w portach dalekich i obcych z kim ja tu tańczyć i cieszyć się mam gdy Marylu jesteś tam Marylu Marylu chociaż dzieli nas dziś tysiąc Marylu, Marylu, czekaj droga cierpliwie tych chwil, kiedy znów wyląduję w Twem mieście, kiedy bajka się spełni nareszcie, nasza baśńka ze snu, świecie mój, starbie mój, Marylu.